Nieco zakłopotany Syfon chrząknął i powiedział – nie złość się, to ja rozpuszczałem takie plotki, umyślnie, żeby dotarły do uszu selekcjonerów, bo miałem pewien plan. – Chciałeś podrzucić mnie im na przynętę – zapałem oburzony. – Wstydź się, Syfon, to nieładne zagranie. Nawet mnie nie uprzedziłeś, ani słowa nie pisnąłeś, a przecież mieliśmy działać razem ja też jestem detektywem. — Dlaczego to zrobiłeś? Mogłem odegrać tę rolę świadomie. Jeszcze lepiej bym ją odegrał. — Wątpię, Bąbel. Syfon poklepał mnie po łopatce. — Owszem, jesteś wspaniałym detektywem, ale nie gniewaj się. Dość marnym aktorem. Gdybyś wiedział, co jest grane, mógłbyś wszystko popsuć. — A tak, mamy całą sprawę z głowy. — Brawo — dokończył tubalny głos. Z krzaków wyłoniło się dwóch niezgrabnych dryblasów w prochowcach. Policja, przedstawili się. Niechcący podsłuchaliśmy tu ciekawe rzeczy. Będziesz musiał iść z nami, chłopczyku, powiedział do waleta jeden z nich o twarzy dobrodusznej i okrągłej jak księżyc w pełni. Zanim odwieziemy cię do twoich rodziców i opowiemy coś ty za gagatek, musimy niestety pogawędzić sobie trochę w komisariacie. To będzie na pewno pasjonująca pogawędka. I zabrali Michała Waleta. Obejrzał się w bramie. Widzieliśmy jego przerażoną, siną twarz. Tego samego dnia, późnym wieczorem, Depta i Cynderski zostali zatrzymani przez policję w dyskotece Merlin. Bardzo ułatwiła śledztwo ich skrupulatność. Mieli przy sobie specjalne notesy, w których zapisywali kwoty wyłudzone od chłopaków razem z ich nazwiskami, a ponadto sumy uzyskane od firm, którym dostarczyli skradzione ptaki. Znaleziono też kopertę z owymi naklejkami, które kazali przylepiać swoim klientom, a raczej ofiarom, nie dotykać obiekt chroniony przez firmę Selekcjoner. Czemu się bawili w te naklejki? No cóż, mało im było forsy, chcieli jeszcze być dowcipni, a że mieli osobliwe poczucie humoru, to już inna sprawa. Dwa tygodnie później uczestniczyliśmy w uroczystości zakończenia roku szkolnego Wystąpienie Magnificencji było jak zwykle wyważone, rzeczowe i budujące Najpierw odczytała listę wzorowych uczniów, niezbyt długą w tym roku Potem jeszcze tych, którzy mieli być udekorowani złotą różą, specjalną odznaką naszej budy Za to, że wyróżnili się szczególnie na jakimś polu Choć oczywiście mniej syfona nie było na żadnej z tych list, to jednak Magnificencja raczyła poświęcić nam fragment przemówienia, co było równie wzruszające, jak i zaszczytne. I jeszcze muszę wspomnieć tutaj o dwóch uczniach naszej szkoły. Dzitku po kiełbasie i Arku Ciurusiu, powiedziała, wbijając w nas ostry wzrok. Przejawili oni działalność osobliwą, to znaczy chrząknęła i poprawiła się szybko. Chciałam powiedzieć... Nietypową, ale w sumie, znów chrząknęła, mimo wszystko pożyteczną. No, no, proszę, jednak przeszło jej to przez gardło. Między innymi, ciągnęła dalej, pomogli oni zlikwidować gang niebezpiecznych łobuzów, którzy przez wiele miesięcy zastraszali naszych uczniów i wyłudzali od nich szantażem bądź oszustwem znaczne sumy pieniężne. Uwolnienie nas od tej plagi to duży sukces, aczkolwiek dość spóźniony. Wprawdzie główni sprawcy nie byli chłopcami z naszej szkoły, lecz brał w tym udział również, jak wiecie, jeden z naszych uczniów. A my mieliśmy szansę znacznie wcześniej wkroczyć w tę sprawę i przerwać działalność Szajki. Już w czasie pamiętnego incydentu w drugiej sali bio dzidek Pokiełbas odkrył prawdziwe oblicze, Równie zepsutego jak nieszczęsnego chłopca. Niestety zachowaliśmy się wtedy z rezerwą wobec dzitka i arka. Delikatnie powiedziane, nie ma co. Bo nie znaliśmy ich jeszcze. Ocenialiśmy powierzchownie i nie daliśmy wiary ich zeznaniom. Bardzo mi przykro z tego powodu oraz, że niesłusznie oskarżyliśmy Rafałka Czupura, wyznała za rzadko spotykaną uczciwością gogiczną ku zaskoczeniu naszemu i chyba całej szkoły, bo cisza zapanowała, jak nigdy jeszcze w tej budzie, a potem rozległy się oklaski, tak głośne i rzęsiste, że musiała przerwać na minutę. Jakże byliśmy jej wdzięczni za te odważne słowa. To jednak wielkiego ducha kobieta. Po raz pierwszy dojrzeliśmy na surowej twarzy magnificencji, coś w rodzaju uśmiechu. Na parę chwil wyzwoliła się ze swej zwykłej, antycznej, nieruchomej maski. To był pamiętny rok. Jubileuszowy rok, podjęła na nowo. mowę. Niełatwy rok, ale wyszliśmy w końcu na prostą. Byli już tacy, co głosili, że złe fatum wisi nad tą szkołą. Owszem, mieliśmy parę potknięć, o jednym już wspomniałam, a nawet parę skandali. Ale to już przezwyciężona przeszłość. Od miesiąca wszystko biegnie normalnym torem, spokojnym rytmem. Uwierz mi, droga młodzieży, jeśli tu nam psociły jakieś złośliwe duszki, to już pieszchły. Jeśli tu próbowały działać jakieś diabelskie niedobre siły To już je przegnaliśmy naszą wytrwałą pracą, energią i oddaniem Los nie będzie więcej płatał nam złośliwych figlów Bo ten los, pamiętajcie, jest w naszych rękach To my sami jedni dla drugich jesteśmy losem Już nic osobliwego nam się nie przydarzy Będziemy wreszcie normalną, zwykłą, spokojną szkołą w tym momencie głos magnificencji załamał się dziwnie. – Spokojną szkołą? – powtórzyła rozpaczliwie i utkwiła osłupiały wzrok w nogę fortepianu. Wszyscy spojrzeliśmy w tamtą stronę i wielki ogólny jęk przetoczył się po sali. Oto bowiem spod fortepianu wyłonił się piękny, wzorzysty, czarnożółty żółty pyton Salomon – Chluba naszego zwierzyńca i wolno, majestatycznie wsunął się w nogawkę spodni pana Witwickiego, zasłuchanego w mowę dyrektorki. Mały nauczyciel nagle wzdrygnął się, zerwał z krzesła i wykonał coś w rodzaju obłędnego tańca przy fortepianie. Wąż! Wąż! wołały zgrupowane w tej stronie sali dzieci z młodszych klas i zaczęły cofać się w popłochu. Żmija! Żmija! – Bez paniki! To tylko nasz pyton! – Magnificencja drżącym głosem próbowała opanować sytuację. – Pomóżcie panu Witwickiemu! – zwróciła się do uczniów z ósmych klas. Młodzież ofiarnie rzuciła się na ratunek fizykowi, ale ledwie uwolniono go z uścisków pytona, rozległ się nowy krzyk przerażenia i do sali wbiegł jak oszalały prezes kolegium zwierzęcego Baruszyński. Miał na sobie całą hodowlę białych myszek. Były bardzo ruchliwe, wyłaziły mu ze wszystkich kieszeni, to znowu chowały się żwawo. Dziewczynki piszczały na ten widok i rozstępowały się tchórzliwie, robiąc prezesowi przejście. Ale to nie myszy doprowadzały go do obłędu. Biedak, drąc się w niebogłosy, próbował nadaremnie uwolnić się od papugi Anity, która siedziała mu twardo na ramieniu, wczepiona pazurami i dziobała go przyjacielsko, acz boleśnie w szyję. A w górze, nad naszymi głowami, unosił się jej wzburzony partner Kubuś z głośnym łopotem zielonych skrzydeł i ubliżał nam swoim zachrypłym, zapijaczonym głosem. — Złodzieje, szubrawcy, głupie szczyle, smarkacze kretyni, śmierdzące bachory dręczą, dręczą, mordują... — Nie, tego już za wiele — rozswierdziła się dyrektorka. — Co ty znowu wyprawiasz, Baruszyński? Zwalniam cię z funkcji prezesa. Degraduję. Znów wypuściłeś zwierzęta. — Ja nic nie wiem. To nie ja — bełkotał płaczliwie prezes — Usłyszałem skargi papuk, chciałem sprawdzić, tylko sprawdzić, ale już go nikt nie słuchał, bo oto, jakby tego wszystkiego było mało, kaczym truchtem, sapiąc, wbiegła tłusta pani Gabryś z bukietem czerwonych róż w ręce, ścigana przez kierdel chomików. Wyprzedziły ją rychło i rzuciły się z radosnym piskiem w kierunku magnificencji, jakby wyczuwając, kto tu jest szefem. – Co to ma znaczyć? Skąd ten najazd gryzoni? – dyrektorka aż zatkało ze wzburzenia. – Gdzie pani była? – nasiadła na zmaltretowaną przyrodniczkę. – Czy to pani wypuściła to nieszczęsne stado? – Skądże, pani dyrektor? – Ja zupełnie nie rozumiem. Pracownia była zamknięta – tłumaczyła się płaczliwie nauczycielka. – Wyszłam stąd tylko na chwilkę, na korytarz, zobaczyć, co z kwiatami dla pani dyrektor. – A, tu nagle obskoczyły mnie chomiki – Umilkła i cofnęła się z wyrazem głębokiego zdumienia w oczach, bo właśnie w tym momencie pan Pilecki z chłopcami wynosił z sali prężącego się pytona Salomona. – Nie, coś takiego. I pyton tutaj, ale skąd? – Skąd? – wystękał wzburzony pan Witwicki, rozcierając sobie nogę zdrętwiałą po uścisku węża. – Pani jeszcze pyta skąd? – Ile razy tłumaczyłem, ostrzegałem, usunąć menażerię ze szkoły. Te zwierzęta tylko podniecają tych smarkaczy, prowokują do ekscesów. To dla nich wieczne wyzwanie, a dla nas zagrożenie. Dwie menażerie pod jednym dachem to za dużo. Całkowicie nam wystarczy menażeria uczniowska. Mamy dosyć ciekawych okazów. Boże, znów to samo, jęknęła pani Olkuszowa. W tej oślej szkółce wszystko kręci się w kółko. Oszaleć można. Co ja tu robię? Po co mi to? Zrobiło nam się żal rozgoryczonej niewiasty. Niech się pani tak nie przejmuje, powiedział syfon. To tylko świadczy, że nasza Buda ma swój charakter. Wyraźny profil, dodałem. — Niepowtarzalny, rzeczby można, zoologiczny. — Wieczny kołowrót! — westchnęła zdegustowana nauczycielka. — Wciąż te same hece. Perpetuum mobile! — Niewątpliwie coś w tym rodzaju. — Biologiczne perpetuum, na pewno, proszę pani. Sprężona energia bio rozsadza tę budę — wyjaśnił syfon. — Prosimy Huberta Pucułkę! — rozległ się donośny głos z megafonu. – Gdzie jest Hubert Pucułka? – nadbiegł zaaferowany pan Pilecki. – Proszę zaraz poszukać Huberta – rzucił do pani Olkuszowej. – Ma dostać Złotą Różę, a swoim zwyczajem gdzieś zniknął. Pani Olkuszowa przebudziła się jakby. – Gdzie jest Hubert Pucułka? – spojrzała na nas podejrzliwie i wręcz oskarżycielsko, jakbyśmy to my schowali gdzieś Pucułkę. Historia sprzed miesięcy powtarzała się złośliwie z maniacką dokładnością. Jawne szyderstwo losu. Czyżbyśmy mieli jeszcze raz przeżyć wszystko od początku? O nie, nauka nie idzie w las. Historia niech się powtarza, ale już bez nas. My nie wystąpimy drugi raz w tym sztuczydle. Poczekamy na nową premierę. Przezornie daliśmy nogę, zanim Olkuszowa zdążyła nas zapędzić do szukania pucułki. W drzwiach w drogę zagrodził nam smerw. To dla was. Wręczył nam złożoną poczwórnie kartkę. Na wierzchu było napisane doręczyć Bomblowi i syfonowi. Przeczytaliśmy z rosnącym wzburzeniem. Oto jak brzmiała treść listu. No, jak tam śledztwo w mojej sprawie, panowie Bombel i syfon. Utknęliśmy, co? Nie lubię was. Popsuliście mi numer z bombą i sprzątnęliście sprzed nosa karabela. Słyszałem długo przed wami o mapie Gancygi i zamierzałem ją kupić, ale nim zdążyłem zorganizować forsę, już wpadła w wasze łapy. Zapłacicie mi za to. Przygotowuję nowe, jeszcze lepsze numery specjalne dla was. Coś zupełnie ekstra. Wkrótce zabawimy się znowu. Do bliskiego spotkania. Cześć, patałachy. Terrorysta łagodny. PS. A co? – Dzisiaj też nieźle wyszło. Myślę, że podobał wam się mój skromny spektakl na zakończenie roku. – Zaciągnęliśmy Smerfa do pustej pracowni chemicznej. – Kto ci to dał? – zapytał podniecony syfon. – Nie wiem, ktoś wsunął mi pod drzwi, jak byłem w ubikacji. – Dlaczego akurat tobie? Może, może wiedział, że jestem uśpionym agentem. – Nie rozpoznałeś go? – nie mogłem się ruszyć z powodu... Rozumiemy, z wiadomego powodu. Trudno. Zostaw nas teraz samych i nie mów nikomu o tym liście. Cześć. Cześć. Smerf zniknął za drzwiami, ale po chwili wsadził głowę w szparę i zapytał, czy długo jeszcze będę uśpiony? Obudzimy cię po wakacjach, odparł syfon. A teraz spadaj, bo dostaniesz w ucho. Smerf czmychnął przestraszony. Piekielny terrorysta wybuchnął syfon. Ośmiela się pisać liściki. Widać, że czuje się pewnie i robi coraz bardziej bezczelny. A my nie wiemy o nim nic, praktycznie nic. Może poza tym, że chodzi napływalnie na bełskiej. I że jest to ktoś, kto był z nami w kwietniu w Damianach, dodałem A więc nie Michał Walet, bo Waleta nie było Ale także na pewno nie Józek Kamasz, to jasno wynika z listu To wszystko diabelnie mało Czuję, jak ten złośliwy szczyl śmieje się z nas do rozpuku Bimba sobie Nie tylko on, rzekłem zimno Palemon też, słyszę jego chichot Niezbyt daleki Syfon zasapał ze zduszonej pasji. Niech się śmieją łotry. Do czasu, tylko do czasu. Jeszcze zobaczymy, kto będzie się śmiać ostatni. Wydawnictwo Mozaika przedstawiło powieść Edmunda Niziurskiego pod tytułem Przygody Bombla i Syfona. Czytał Leszek Teleszyński. Realizacja Tomasz Grubiński.